Też nie witamy. Mm. Ostrzy czosnek, ale dobry. Lubię czosnek. Ja tam zawsze lubiłem czosnek i cebulę. Może odwrotnie. Najpierw lubiłem cebulę, a potem lubiłem czosnek. Jestem znany w świadku, że ja cebulę jem jak, jak jabłko. Ale to jest związane wszystko z moim ojcem, który kiedyś, dawno, dawno temu chodziliśmy po prostu z, z, z nożykiem i z wiaderkiem małym cukru na tak zwany szaber, to już kiedyś mówiłem, nie będę się powtarzał, czyli, czyli po prostu wyrywaliśmy zieloną cebulę gdzieś tam takiegoś rolnika z ogrodu, z pola w zasadzie i wciągaliśmy z serem, z chlebem i lekko posmarowane maloszkiem takim poznańskim z dużymi skwarami. Poznań. Czerwiec 2010. Wyjątkowo podaję datę, tym razem nie dla redaktora Gurala, bo redaktor Gural już pewien czas temu przysłał mi e-mail, aż bym mi już przestał gadać o tym, że datę dla niego podaje. Dzisiaj. Hmm. dzisiaj podkażę. Nie hałasuje i ciężaruwa Poznanie, moje miasto rodzinne kocham to miasto jak żadne inne? już wiele, wiele, wiele lat w tym mieście żyję ostatnie prawie 6 lat poza Poznaniem, tak zwana emigracja, albo imigracja jak to woli ale ile ktoś są do Poznania? Zawsze, wiadomo, coś się dzieje w sercu w duszy, jednak to jest miasto, z którym jest człowiek związany, z którym był związany i pewnie będzie związany. Zatem dzisiaj zapraszam Was na taki trójdzielny podcast króciutki, dwudziestominutowy. No i w tym pierwszym wejściu zapraszam Was na króciutki, kilkuminutowy spacer ulicą 27 grudnia, która niewiele się zmienia poprzez moje całe życie. Może kiedyś, dawno temu była bardziej tętniąca, więcej się działo. A teraz, jak już kiedyś w zeszłym roku mówiłem w podcaście, no nie, chyba w tym nawet, że sklepy padają, że sklepy zostają likwidowane w te miejsce. Powstają banki, różne inne skoki z No i samo Centrum Poznania po prostu wymiera. Wymiera, ale wciąż żyje tak troszeczkę. Um, tak troszeczkę opustoszało i zrobiło się takie, takie chilloutowe, spokojne. Ale to nie jest dobre dla do Centrum Rasta, bo co z tym idzie. Życie ludzkie przeniosło się do centrów handlowych. Wczoraj z moim kuzynem rozmawiałem na temat, jak, na temat jakie pierwsze było w Poznaniu centrum handlowe. Oczywiście M1 jeśli ktoś był w Poznaniu kiedykolwiek to wie. Nie za fajne. Blaszak taki duży i w środku po prostu sklepy z prawej, z lewej. Potem drugie, trzecie, czwarte, piąte centrum. E, parę lat temu otworzyli browar. Pierwsze skrzydło, drugie skrzydło to już nie jest centrum handlowe. To jest jakby ogromny wielki budynek. No i design, wzornictwo tego budynku jest niesamowite. Irlandii w Doblinie szczycą się, że mają centrum handlowe, e, już nie pamiętam nazwy, ale takie otworzyli trzy lata temu, mówili, że najnowsze i najpiękniejsze w Europie i niestety nie byli w Poznaniu i nie, nie, nie przemawia tutaj przeze mnie, przeze mnie poznańska taka buta i lokalny patriotyzm, ale naprawdę jak ktokolwiek był w browarze w Poznaniu na pewno będzie wiedział, o czym mówię i na pewno przyzna mi rację, że to nie jest zwykłe centrum hotelowe, że to jest coś, coś więcej. Lica Fredry. Tutaj pod, pod, tutaj pod numerem jeden w zasadzie się wycho, wychowałem. Moja babcia tu mieszkała, potem ja przejąłem schedę po mieszkaniu i mieszkałem tutaj przez parę lat. Fredry 1.12, a teraz właśnie to, co, o czym powiedziałem kamienicę, wykupił bank, wykwaterował lokatorów, dał im zastępcze mieszkania, a po prostu pieniądze, jak to w naszym wypadku, no i wyremontował. I teraz dwa piękne banki na samym dole, a, a wreszcie z biura samo centrum i tak jest dalej. W miejscu, gdzie był kiedyś sklep spożywczy, gdzie chodziliśmy do takiej budki zaraz przy kościele na lody. Teraz jest City Bank handlowy Tutaj był sklep z surówkami, taki bardzo dobry, jeden z lepszych, pierwszych poznańskich tutaj sklepów z taką, z taką prawdziwą, dobrą e, zielenizną. Naprawdę była rewelacyjna. No i teraz kebaba zrobili tam i pewnie kebab padnie, zrobią bank, ale tak to wygląda. Po mojej prawej na schodach Rumunka, Romka w zasadzie, siedzi webrze i po mojej prawej kościół na świętego Zbawiciela, gdzie te y, 30 ileś lat temu byłem, byłem chrzczony właśnie dwa dni temu byłem odebrać zaświadczenie sztu ze względu na to, że y, będę to potrzebował do pewnej, do pewnej y, ceremonii no i pani wyjęła tutaj w biurze parafialnym taką wielką księgę 30 iluś letnią, może nawet więcej no i Zygmunt kierowca, Maria technik, chemik, rodzice chrzczony byłem około 11 lipca, więc, więc mały poślizg. Tak, Poznań, to moje miasto rodzinne, kocham to miasto jak żadne inne. I na pewno każdy z Was, który słucha, jest jakośkolwiek przywiązany do miasta, w którym się rodził. Albo i tak, albo i nie, no to różnie bywa, ale, ale taka jest natura ludzka, że lepiej mieć jakieś swoje miejsce na ziemi, niż się pałętać. Ja ostatnie lata trochę się pałętam, ale ciągle w sercu Poznań, który pomimo tego, że jakby tak dzieje w centrum, to poza centrum yy, właśnie dużo dobrego się dzieje. Nie mówię o budowaniu kolejnego centrum handlowego, ale wszystko to jakby poza centrum idzie w dobrą stronę. Centrum się jakby spłaszcza i jest coraz mniej atrakcyjne, No ale cóż, mamy dwa lata. ten Lecha prawie ukończony. Euro. Zobaczymy, ile pieniędzy dostaniemy. Oby, by, oby, obyśmy nie skończyli tak jak Irlandia, która obudziła się ostatnio z ręką w nocniku strasznym. Irlandczycy przejęli wszystkie pieniądze. Przejedli w zasadzie. Przejęli i przejedli wszystkie pieniądze. I no w zasadzie, oprócz nowych budynków, i może jednych, jednej, dwóch, trzech fabryk i, i kilku rzeczy, w zasadzie nie mają nic. Co Unia im dała i czym mogą się pochwalić. Przejedli, przejedli strasznie pieniądze. My, Polacy, mamy trochę sprytu, trochę takiej smykałki do różnych rzeczy. Mam nadzieję, że, że nie podzielimy losy Irlandii no i Grecji, która to już w ogóle jest tragedia. Ale dość o polityce. Zapraszam Was. się 17 czerwca 1000... Ojej. Każdy chyba, kto jest chłopcem starszym lub młodszym miał, albo będzie miał samochód i na pewno ten samochód trzeba umyć. Zatem witamy z myjni samochodowej, jak najbardziej. Podcast dzisiaj trójdzielny z myjni samochodowej i zapraszam Was na małą podróż też, a propos moich samochodów myjemy teraz samochód mojej mamy, który na czas mojej bytności w Polsce używam. mama na wakacjach w Turcji a ja jeszcze Alfa Mito rok temu kupiona trochę dzięki mojej y, reklamie już widzę właśnie teraz, że mama trochę zarycała ten samochód to jest chyba taki samochód, ja chciał mieć, ale to jest taki samochód dla małżeństwa, bez dziecka, ewentualnie z małym dzieckiem, bo jest to samochód nie za duży. Ale od nie za dużego samochodu zaczynałem. Pamiętam, miałem pierwszy mój samochód, to był Czerwony Maluch, e, z którym wyciągałem nawet 120 na godzinę. Potem dostałem od mamy z czasu Mazda 626, diesel, dobra fura, duża fura, e, nie za gramotna, jak to się mówi po poznańsku, czyli czyli nie za szybki, ale duży to, jest, to był idealny samochód na licealne czasy to był mniej więcej trzecia klasa licealna dostałem ten samochód i potem w spadku znowu sprzedaliśmy masę. w spadku dostałem Dajhatsu Scheradę który był samochodem niesamowitym o, skończyła się woda dlaczego to tak szybko schodzi jestem takie takiej mini, co sobie wrzuca ZT i spukujesz. a ja wrzucam ZT i po prostu nie wiem, dwie minuty i już jest po bólu musiałbym rzucić jeszcze jakiś, jakąś kasę, gdzie ja jeszcze coś tu mam. Yy, trzecim samochodem było już Radę Szarę, do którego wchodziło 19 osób. Pamiętam, no może nie 19, ale, ale ten. Ale pamiętam kiedy, kiedy byłem w liceum w czwartej klasie, Jeździliśmy na imprezę tym samochodem i mieliśmy w klasie gościa, który miał ze 120 kg. No i on chodził koło, koło mnie, czyli na siedzeniu pasażera yy, ja, a z tyłu 5 osób wiadomo samochód pięcioosobowy, ale wchodziło więcej Kozi, Olga, Koszmar, Klintek i Gali to się mieścili z tyłu i jeszcze Emilia leżała na nich z tyłu, więc w hacu, gdzie sam samochód ważył pewnie lekko ponad yy, tonę, może nawet nie, gdzieś tak 900 kilo to pewnie tyle razem nas potem się mieściło w tym samochodzie ale to były młode czasy, to były ciekawe czasy Potem miałem Renault Kangoo Renault Kangu, który był rewelacyjnym samochodem, bo można było wszystko pomieścić i ludzie lubili ze mną na wakacje jeździć bo, bo, bo to był idealny samochód wakacyjny tak to wygląda Potem potem, nie, przed Kangoo jeszcze miałem Cinquecento który, które wuja Wojtek mi pomógł kupić pamiętam, pamiętam była akcja z tym Cinquecento bo trzeba było czekać 4-5 miesięcy na ten samochód. O i mama tutaj mocno walnęła ten samochód. Ja tej, kurczę, tu jest przybity, tu jest przybity. Kurczę, coś nie dbają o to ten samochód. Moja mama dobrze jeździ samochodem, aczkolwiek nerwowo, że na przykład coś takiego, że jak widzi czerwone światło na horyzoncie, to go nie widzi i gazuje i gazuje do, ostatnie, do ostatniego momentu. tu jest zarysana alfa, tu jest zarysana, Od strony pasażera wszystkie rysy i tak to wygląda i.. I cóż, i podjechać trzeba teraz na Electrolux, żeby to wszystko wyczyścić. Z zewnątrz powiedzmy umiliśmy. Podjeżdżamy teraz na Electrolux. Alfa ma 1400 y, silnik, 85 km, więc dość, dość zrywna. Y, nagrałem kiedyś podcast, jak ten samochód kupowaliśmy rok temu, ale... Ale się nie ukazało. Takie życie. Y, jedziemy na Electrolux. Cicho. Idziemy na Electrolux jakieś 30 metrów dalej. Mógłbym przepchać, nie, ale to potem wyglądało, że taki samochód. Powiem wam, że nawet nie drogi ten samochód, jeśli chodzi o samochody, bo chyba nie całe stów kosztował, znaczy 50 tysięcy, więc nie jest tak źle. No i cóż, podjechaliśmy na Electrolux, trzeba go teraz wyelektroluxować w środku, bo brudny jest jak smog. No i miałem Cinque które wuja mi załatwił, co było Cinque 700, srebrny samochód, piękny, taki pierwszy, pierwszy mój, bo miałem jakieś tam oszczędności, trochę mama dołożyła, trochę wuja dołożył. No i jeździłem tym samochodem prawie 6 lat, pomalowane na srebrne zderzaki, owiewki, z tyłu takie światła fajne i, i był inny niż większość samochodów no i potem sprzedałem Cinquecento i kupiłem sobie Fiata Punto który służył mi dzielnie, aż do momentu kiedy wyjechałem do Irlandii, siostra jeździła tym samochodem, potem gdzieś go tam sprzedała no i taka wygląda moja kariera samochodowa Maluch, Mazda, Kangoo, Cinquecento i, i Punto Punto nówki, Nówka z salonu, piękny z dobrymi głośnikami z lepszym wyposażeniem, bardzo dobry samochód mniej więcej tej, tej samej klasy, co właśnie Alfa Mito, w której siedzę i czarno-szaro-czerwone wnętrze nie lubię tych wszystkich samochodów bo wszystkie samochody są na około takie same w środku, szare, nudne a tutaj, a tutaj mamy zupełnie coś innego wiadomo, alfa, włoski design czerwone skóry i mówię, że samochód jak na tą klasę wcale dużo nie kosztował i ja trochę go żółuję wykorzystuję, bo też ma opcję advanced, taką wyścigową mama jednak używa ten samochód bardziej tak rekreacyjnie, no bo wiadomo tam jeszcze grzechu ma jakąś lepszą furę więc ten jest taki jakby po zakupie pietruszka to tyle, drugie wejście z Mayni i zapraszamy na trzecie wejście który będzie całkiem, całkiem się 17 czerwca 1900, no właśnie dawno temu co mi patrzę ostatnio i czasu już dużo minęło, minął też czas, kiedy mama była na wakacjach, wróciła z Turcji, wróciła, weszła do garażu prawie od razu i zrobiła to, co miałem zrobić ja, czyli nie będzie nic na zielono to, co powiedziałem, bo chciałem nagrać kawałek przy koszeniu trawy, czyli to, co lubiłem kiedyś najbardziej, a trawy nie kosiłem, mojej z pięć, 6 lat ostatnio, bo mama ostatnio w ogóle nie pozwala mi kosić trawy, a teraz korzystając z tego, że mamy nie ma, mówię skoszę sobie trawę, mama ma bardzo duży ogród, taki w miarę płaski i można poszaleć kosiarką. Ale pamiętam moje zainteresowanie trawiarstwem rozwinęło się mniej więcej na początku lat 80. kiedy wprowadziliśmy się z Rataj, to było takie blokowisko wielkie. Na osiedle bajkowe to było wtedy takie, taka Żulia y, Poznańska, super domy, takie bliźniaki w zasadzie. No i osiedla bajkowa, jak sama nazwa, <śmiech> przepraszam, jak sama nazwa wskazuje, było bajkowe. Przejeżdżając y, kilka dni temu, właśnie ulicą, kiedyś to była Świerczeskiego, potem ją przerobili na Bukowską. Zauważyłem, zauważyłem, że robią nam nareszcie drogę. Bo, bo wprowadziłem się tam, jak już powiedziałem, w 1981 roku, teraz mamy 2010, po 30 latach robią nam nareszcie przed domem drogę. Niestety już tam nie mieszkam, ale, ale pamiętam zawsze, jak była wiosna, roztopy, osiedle bajkowe pływało, bo no nie było dróg, były takie, wiadomo, bite, e, ubite z ziemi drogi, wiadomo, przyszła odwilż albo jesienne deszcze, Jedne, jedna wielka kałuża na, jezioro, na jeziorze, a teraz całą Bukowską od, od ulicy Polskiej do lotniska robią dwupasmową. No i przy okazji robią taki kawałeczek tam drogi, widziałem z kostki takiej brukowej. To się nazywa Pozbruk, jakby ktoś nie wiedział. Różne są te kostki, ale to jest z to jest, jest Poznania, a bruk to wiadomo. I robią po 30 latach robią drogę. 30 lat musiałem czekać, żeby mi drogę przed domem zrobili, Dlatego ja, w Polsce można coś takiego Wymyśleć. No ale nieważne, wracam do osiedla bajkowego. Ja mieszkałem na ulicy Grimma, czyli to jest e, taka w miarę dobra nazwa, ale pamiętam koleżanka z klasy Kaczmar mieszkał na Smoka Bawelskiego, e, Rafał mieszkał na Gullivera, Grześ mieszkał na Szecherę Zady. Klincek mieszkał na Misia szatka, Olga mieszkała na Makowej Panienki. No i takie to były nazwy tych ulic. Pamiętam, że kiedyś dawno, dawno temu, to była może szósta, siódma klasa, lekko z jakiejś imprezy minimalnie wracaliśmy podchmieleni i powiedzieliśmy taksówkarzowi, żeby zawiózł nas na Misia szatka 13. To spojrzał na nas takim dziwnym wzrokiem no i powiedział, chłopaki, piliście coś? No my w sumie nie, no bo wtedy... Ile mogliśmy mieć lat, no nie wiem, tam nie, z 14, 15, no ale jakieś takie małe piwo gdzieś tam pierwsze w życiu wypiliśmy, ale to się było w miarę nowe, tak taksówkarze nie, nie wiedzieli o co chodzi, no i była, była, była historia. Ale wracam do trawy, bo pamiętam, że trawę zawsze lubiłem kosić, to dawało mi trochę takiego jakiegoś spokoju albo coś. I pamiętam, zawsze patrzyłem na boiska piłkarskie, które były tak ładnie skoszone w jakiś wzorek, te różne takie, tu paski, tu kratki, tu różne takie rzeczy. I zastanawiałem się, jak oni to robią. Malują tą trawę, czy co, no, że, że takie coś się robi. No kurczę, kurczę, nie wiem, no. I ten i potem gdzieś w jakiejś gazecie czy coś, gdzieś w jakimś przewodniku trawiarskim znalazłem, że to jest prosta sprawa. Wystarczy przyzwyczaić trawę, że kosimy ją w tą stronę albo w tą stronę resztę załatwi światło. I tak to wygląda, i tak to wygląda. Nie udało mi się skosić trawy, mama mnie ubiegła, ale uda mi się skończyć ten podcast, taki trójdzielny, plus mały cebulowy dodatek na sam początek. Dziękuję za te 20 minut i cóż, zapraszam na kolejny podcast z dla Orów. Widzimy się w czwartek.